Byliśmy w tym kościele tam, w Myszkowie, w takim gazecie. I tam po prostu dostaliśmy takie prezenty. O co chodzi? Żona tego pastora tam miała różne zwierzęta. Konie miała, w ogóle miała koty, psy. Miała też świnie. Świnie były takie krótkie. Czarno-białe, z takim ryjem bitym w środek. I to się nazywa wietnamska świnia, kryta dzikie. I to po prostu tak się, ta świnia się wzięła i go I ten kierowca, to był z nami, to on popatrzył w tym chlebie na tej świnie. Ja w ogóle byłem tego świadkiem i się modliłem, mówię, Boże, mówię, to się nie dzieje. Ale on mówi, fajna świnia, a ja wiem, że nie możesz powiedzieć takiej rzeczy w Kościele. Bo jak ci ludzie kochają, to Ci coś dadzą. I my nie mówimy nigdy, że coś nam się podoba. We, ja Długo Bogu, to Ty wiesz, że nie możesz tego robić. Bóg nam zresztą zakazał tego robić, nie? Bo w ogóle nie, nie powiesz, że ludzie się mówię, o Boże, dzieje się. Mówię, fajna mówi, fajna mówi, siostra, bo ja Mówi, też muszę powiedzieć, żeby sobie taką kupiła, gdzie miała fajne świnki. A ona mówi, to nie ma problemu, jak z tamtej ciaska, Ja sobie, że będę wracał ze świną do domu. <śm> w ogóle jest, A więc w tym samochodzie była jeszcze świnia W bagażniku. A takie małe prosi. A jeszcze w takim słoiku trzy małe szczurki. Bo oni że mieli, chowali, szczurki i dawali tym wężom do jedzenia w ogóle w tym domu, słuchaj. I w ogóle ten samochód się toczy na trzech. Słoik z trzema szczurami i świnia w kartonie w oneczniku. I my się toczymy 11 metrów. I teraz o co chodzi? Nic nam się nie stało. Wszystko, co żyło, przeżyło. Słoik się nie mamy. Policja przejślała, stoimy my i tam nie jest. Świnia, które dziewięć nie do w ogóle wytrzymania. Rozumiesz? I szczury, które w tym płyku, wszystko żyje. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? Bo my znaliśmy swoją tożsamość. Znaliśmy swoją dłużsamość. Rozumiesz? Bo śmierć nad nami nie panuje, bo mamy władzę, aby życie swoje przedłużyć. Jesteśmy ludźmi w duszy i w ciele umornymi, bo jest to, dopóki jesteśmy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. A więc nie sięgniemy po wszystkie objawienia, po wszelkie światło, nie damy rady. i musimy siebie uważać za nowe stworzenia w duchach naszych. I musimy...